Nieważne, gdzie jesteś, ważne, czego słuchasz. Wiadomości, rynek, oferty, kupno, sprzedaż, finansowanie. Nieruchomości oczami eksperta.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 Janet Yellen zapowiada zbliżający się wzrost stóp procentowych. Wielkość domów jednorodzinnych znowu zaczyna się kurczyć. Weterani z pokolenia milenium napędzają program Departamentu do Spraw Weteranów Wojennych do nowego rekordowego poziomu. Milenialsi to poważni gracze na rynku realnościowym w Indianapolis. Budowy domów w Ameryce nabrały w październiku prawdziwego rozmachu. Departament Handlu donosi, że o 25% wzrosła liczba nowo budowanych nieruchomości do sezonowo dostosowanego tempa rocznego na poziomie 1,3 mln jednostek. Jest to największy wzrost od lipca 1982 roku. Tymczasem zaufanie budowniczych pozostaje na stabilnym poziomie. Wskaźnik rynku nieruchomości przygotowany przez Krajowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Bank Wells Fargo pozostał niezmieniony od października.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 Zdaniem Janet Yellen podwyżka stóp procentowych może nastąpić niebawem. W oświadczeniu przed Komisją Kongresu przewodnicząca rezerwy federalnej przedstawiła obraz amerykańskiej gospodarki, która nie jest jeszcze w pełni zdrowa, ale wykazuje wystarczającą poprawę, aby rozbudzić w grudniu oczekiwania związane z oprocentowaniem. Janet Yellen wyraziła optymizm względem rynku nieruchomości. Mimo iż bank centralny nie podnosi bezpośrednio stóp procentowych kredytów hipotecznych, podejmowane przez niego działania często powodują zmiany w oprocentowaniu. Wielkość domów jednorodzinnych w Ameryce do pewnego momentu rosła, ale zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów po ustabilizowaniu się tego trendu znowu zaczyna się zmniejszać. Według National Association of Home Builders firmy budowlane ponownie zwiększają udział w rynku domów na start. W miarę jak ten rynek rośnie, oczekuje się, że typowy rozmiar nowego domu nadal będzie się kurczyć. W trzecim kwartale tego roku średnia wielkość nowo wybudowanych domów jednorodzinnych spadła z 2620 do 2602 kwadratowych w porównaniu do ubiegłego roku. Według danych z Departamentu do Spraw Weteranów Wojennych, dzięki weteranom z pokolenia milenium, program kredytowy Departamentu może osiągnąć w roku podatkowym 2016 nowy rekord w historii kredytów hipotecznych. W roku podatkowym 2016, który zakończył się 30 września, Departament do Spraw Weteranów Wojennych udzielił ponad 707 tysięcy pożyczek, prawie dwukrotnie więcej niż 5 lat temu. Pokolenie milenium odgrywa coraz większą rolę na rynku nieruchomości w Indianapolis. 26-letni James Bukima powiedział Fox 59 News, że za namową swojej 29-letniej siostry kupił niedawno dom. Niektórzy agenci w Indianapolis coraz aktywniej poszukują właścicieli domów w pożądanych obszarach śródmiejskich, którzy chcieliby sprzedać swoją nieruchomość nabywcom z pokolenia milenium. Mount Prospect. Nowo zgłoszone do sprzedaży dwusypialniowe kondominium po kapitalnym remoncie. Nowa kuchnia. Łazienka. Okna. Odnowiona dębowa podłoga w całym mieszkaniu. Drugie piętro. Balkon z widokiem na park. Prywatny parking. Blisko głównych dróg i autostrady. Cena wywoławcza to jedyne 110 tysięcy. Nawywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 4 tysiące wkładu własnego. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwoń już teraz. 847 647 4000. 847 6, 4, 7, 4 i 3, zera 8, 4, 7, 6, 4, 7, 4, 0, 0, 0. Uwaga, łowcy okazji Glenview nowo zgłoszony do sprzedaży murowany dom parterowy z pełnym wykończonym basementem cztery duże sypialnie dwie pełne łazienki olbrzymia kuchnia dębowe podłogi w całym domu garaż na dwa samochodu z bocznym wjazdem duża ogrodzona działka boczna spokojna ulica dystrykt szkolny numer 34 i 225 Glenbrook High School nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową Wystarczy 16 tysięcy wkładu własnego. Nie czekaj, dzwoń poszczegółowe informacje już teraz. 847 647 4000 847 647 4 i 30. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. 847 647 4000 847 647 4 i 30. Prosimy o uwagę osoby poszukujące domu na północno-zachodnich przedmieściach. Olbrzymi, trzypoziomowy dom w miejscowości Inverness. Nowoczesna kuchnia i łazienki. Osobna jadalnia. Olbrzymi pokój rodzinny z aneksem barowym. Nowy, dwustronny podjazd pod dom i duży garaż na 2,5 samochodu. Dom stoi na parceli o powierzchni 3,4 akra i jest wyceniony 20 tysięcy poniżej wartości rynkowej. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwonisz już teraz. 847, 647, 4000. 847, 647, 400. 847, 647, 4 i 30.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 m 4 i 30. Drobne kłopoty rozwiązujesz sam, ale życie to nie bajka.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 WNVR Vernon Hills, Chicago. AM1300 WRDZ Lagrange, Chicago. Polska Radio. Radio, Chicago. Chicago. Radio Chicago. Chicago. Chicago. Chicago. Słuchacie radiowego magazynu. Osiadłość. Będziemy nowy dom? <głos> Jak to gdzie? Nie słuchasz magazynu Posiadłość w niedzielę o 11 rano? Sama zobacz w internecie. Posiadłość.com I tak musimy coś kupić, więc dzwonię od razu. 847-647-4000 Posiadłość.com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 .com Posiadłość datka 847 647 4000. Nowo zgłoszony do sprzedaży trzypoziomowy, trzysypialniowy dom w miejscowości Bartlett. Dwie i pół łazienki. Wykończony basement. Nowy system grzewczo-chłodzący. Duży taras z tyłu domu. Boczny wjazd do olbrzymiego garażu. Bardzo duża ogrodzona działka. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 7500 dolarów wkładu. Własnego. Nie czekaj, dzwon już dzisiaj. 847 647 4000. 847 647 4 i 30 lub w internecie posiadłość.com. Okazja, okazja, okazja. Schiller Park, nowo zgłoszony do sprzedaży, duży, murowany, trzy sypialniowe ręcz, 1800 stóp powierzchni, trzy olbrzymie sypialnie, dwie pełne nowe łazienki, nowa kuchnia, dębowe podłogi w całym domu, podwójna działka, garaż na trzy samochody. Nabywcom ze zweryfikowaną zdolnością kredytową wystarczy 9 tysięcy wkładu własnego. Nie czekaj, dzwoń już teraz. 847-647-4000. 847 647 30. 847-647-4000.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 Dzwoń już teraz. 847-647-4000 847-647-4000 Nie czekaj. Dzwoń już teraz. 847-647-4000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 Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości. Wiadomości z rynku nieruchomości. Pomimo ochłodzenia rynku, ceny w Portland nadal rosną. Nowa Anglia królestwem tarasów w Ameryce. Nowoczesne kontra współczesne. Dlaczego dobór odpowiedniego słowa jest istotny? Quick Loans Pohamuj swój entuzjazm i strach. Facebook kończy w reklamach nieruchomości z marketingiem opartym na podobieństwie etnicznym. Sprzedaże domów Portland w stanie Oregon zazwyczaj spowalniają w październiku przed porą deszczową. Jednak w tym roku średnia cena sprzedaży poszła w górę. Powołując się na dane liczbowe Regional Multiple Listing Service, gazeta The Portland Tribune donosi, że średnia cena w okolicy Portland wzrosła o 11,5% w porównaniu do zeszłego roku. W całej Nowej Anglii prawie wszystkie domy mają tarasy. Ponad dwie trzecie nowych domów jednorodzinnych wybudowanych w zeszłym roku w Nowej Anglii wyposażone były w taras, co stanowi najwyższy odsetek w kraju. Jeśli nie znosisz tarasów, wybierz raczej dom w Teksasie, Oklahoma, Louisiana lub Arkansas, gdzie tylko 5% nowych domów ma taras. Nowoczesny i współczesny. Terminy te często używane są zamiennie. W końcu niczym się nie różnią. Prawda? A jednak jest inaczej. Według The Wall Street Journal wśród ofert luksusowych domów badanych przez Realtor.com różnica ta wynosi 275 tysięcy dolarów. Sęk w tym, że zdaniem ekspertów zdefiniowanie tych dwóch stylów architektonicznych często nastręcza budowniczym, specjalistom do spraw nieruchomości, a nawet architektom wielu problemów. Donald Trump nie został jeszcze nawet zaprzysiężony, a społeczeństwo już ogarnęło coś, co jeden z dyrektorów do spraw kredytów hipotecznych nazywa irracjonalnością i entuzjazmem względem tego, co może dopiero być. Dyrektor generalny Quicken Loans William Emerson powiedział CNBC, że będziemy musieli poczekać i zobaczyć, co się wydarzy. Jak przyznał, od czasu wyborów wzrosło oprocentowanie kredytów hipotecznych, więc jeśli jesteś konsumentem, nadszedł czas, aby zablokować. Sobie swoje oprocentowanie. Facebook wyłączył narzędzia reklamowe, które, zdaniem krytyków, mogłyby być wykorzystane do tworzenia reklam naruszających przepisy w zakresie zwalczania dyskryminacji. Sieć społecznościowa umożliwia reklamodawcom kierowanie reklam do określonych grup etnicznych. Jednak opublikowany niedawno w ProPublica artykuł zwrócił uwagę, jak łatwo można było używać narzędzia podobieństwa etnicznego w celu nielegalnej dyskryminacji. Facebook początkowo poinformował, że odrzuca wszelkie reklamy, które łamią prawo i że aktywnie nadzoruje naruszenia. Jednak ostatecznie Facebook zablokował opcję podobieństw etnicznych dla wszystkich reklamodawców oferujących nieruchomości, zatrudnienie lub kredyty. Tomasz Dudziński i wszyscy jego współpracownicy znają się na rzeczy.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 informacje rynkowe, opinie, rady oraz najnowsze oferty nieruchomości. Okazję tygodnia tylko w magazynie Posiadłość. Zapraszamy! O uwagę prosimy osoby poszukujące taniego domu w Morton Grove. Nowo zgłoszony do sprzedaży dwusypialniowy dom z pełnym wykończonym basementem i garażem na dwa samochody. Duża działka. Nabywcom posiadającym zweryfikowaną zdolność kredytową wystarczy 8 tysięcy pierwszej wpłaty. Okazje mają to do siebie, że nie lubią czekać. Dzwonń po informacje już teraz. 847 647 4000. 847 647 4 i 3.0. Agenci Illinois Star Realtors. Twoimi oczami po rynku nieruchomości.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 Koniec części pierwszej. Na drugą odsłonę programu zapraszamy za kilka minut.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 847-647-4 i 3 847-647-4000 Witamy w drugiej odsłonie magazynu radiowego Posiadłość Zapraszamy Z rynku nieruchomości. Wzrost liczby przejęć w październiku. Żal szczęśliwych nabywców czynnikiem wpływającym na wiele decyzji kredytodawców hipotecznych. Liczba zaległości hipotecznych najniższa od 2006 roku. Prezydentura Trumpa szansą na pobudzenie rynku domów luksusowych w stolicy. Podziękuj swojemu agentowi za naklejkę Głosowałem. W październiku gwałtownie wzrosła liczba przejęć. Według Atom Data Solutions liczba nieruchomości będących w jakiejś fazie przejęcia przez bank wzrosła o 27% w porównaniu do września, który był 129 miesiącem z rzędu, kiedy to poziom ten był najniższy. Zdaniem Darena Blomquista, wiceprezesa Atom Data Solutions, październikowy wzrost nie wystarczy, aby uznać, że mamy do czynienia z nowym kryzysem związanym z przejęciami nieruchomości. Jak twierdzi na pewno pokazuje to, że ożywienie rynku realnościowego nie jest całkowicie pozbawione ryzyka. Według badania satysfakcji z zaciągniętych kredytów hipotecznych w 2016 roku, przeprowadzanego przez J.T. Power, jeden na pięciu nabywców domów w Ameryce twierdzi, że żałuje swojego wyboru kredytodawcy hipotecznego. Dzieje się tak pomimo wzrostu ogólnego poziomu zadowolenia w ujęciu rok do roku. Według autorów badania jednym z niespodziewanych odkryć było coś, co nazwali żalem szczęśliwych nabywców, czyli sytuacją, w której kupujący jest zadowolony z wybranego kredytodawcy, lecz wyraził frustrację, że sam proces był zbyt skomplikowany. Craig Martin, dyrektor instytucji kredytowej J.T. Power powiedział, że osoby, które odczuwają żal szczęśliwych nabywców są, cytuję, zadowolone z dobrej oferty, ale czują, że muszą pokonywać wiele przeszkód, aby ją w ogóle uzyskać. Koniec cytat. Zdaniem Stowarzyszenia Bankowców Hipotecznych zaległości hipoteczne są obecnie na najniższym poziomie od 2006 roku. Wliczając kredyty, które są 30 lub 60 dni zaległe, ale jeszcze nie objęte postępowaniem egzekucyjnym, stowarzyszenie obliczyło, że w trzecim kwartale sezonowo dostosowane tempo było na poziomie 4,5% wszystkich niespłacanych kredytów. Zdaniem wiceprezesa agencji zbierającej dane o rynku nieruchomości z siedzibą w Waszyngtonie zwycięstwo Donalda Trumpa w wyborach może okazać się wyjątkowo dobre dla rynku luksusowych nieruchomości w Waszyngtonie. Jak powiedział, w Waszyngtonie wysokość typowego obrotu w roku wyborczym nie jest aż tak istotna, ale jak wszyscy wiemy, tegoroczne wybory były najmniej typowe. Uważa on, że jeśli zarządów rządów nowej administracji wydatki na obronę pójdą w górę, to może to pobudzić rynek realnościowy regionu, ponieważ wykonawcy zamówień związanych z obronnością zwiększają Oddając swój głos w dniu wyborów, mogłeś wrócić do domu z naklejką Głosowałem. Założę się, że nie wiedziałeś, że jest to wynalazek Związku Realnościowców z Phoenix, który w 1985 roku rozdał pierwsze naklejki, aby wzbudzić zainteresowanie emisją obligacji.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 Posiadłość.com Nasz numer telefonu to Twój klucz do własnych czterech ścian. 847 647 4000 Posiadłość.com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 30 WNVR Vernon Hills, Chicago. and AM1300 WRDZ Lagrange, Chicago. Polskie Radio, Chicago. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość. Radiowy magazyn Posiadłość. Dowiedz się, jak sprzedać korzystnie.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 847-647-4 i 3 847-647-4000. Uwaga łowcy okazji! Displays. Dzisiaj zgłoszone do sprzedaży olbrzymie dwusypialniowe kondominium z dwiema pełnymi łazienkami, kuchnia i łazienki po kapitalnym remoncie. Trzecie piętro w czteropiętrowym budynku. Ogrzewanie i gaz do gotowania wliczony jest do niskiego assessmentu. Jest to jedyne mieszkanie na rynku w tym osiedlu i dostępne do nabycia tylko w naszym biurze. Nabywcom ze zweryfikowaną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 847-647-4 i 3 zera. 847-647-4000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 Oh, the wind whistles down The cold, dark street tonight And the people, they were dancing To the music vibe And the boys just the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 Radiowy magazyn posiadłość: dowiedz się, jak sprzedać korzystnie. Wiadomości z rynku nieruchomości. Miliony osób mogą już wkrótce ponownie kwalifikować się na kredyt hipoteczny. Wartość zaciąganych kredytów hipotecznych w 2017 roku może być najwyższa od 2007 roku. Malejący optymizm Amerykanów wobec gospodarki. Ferry może wyeliminować tradycyjne wyceny. Rynek 55+, plus nadal silny. Od następnego czerwca raporty kredytowe około 2,5 miliona Amerykanów nie będą ich już dyskwalifikować w staraniach o kredyt hipoteczny. Nowe badanie przeprowadzone przez agencję kredytową Experian wskazuje, że konsumentów tych nie będą już obciążać przeszłe problemy ze spłatą hipoteki, ponieważ przejęcia nieruchomości przez bank, krótkie sprzedaże i bankructwa znikną z ich raportów kredytowych. Zdaniem agencji może to stworzyć wielu osobom możliwości do zaciągania kredytów. Experience szacuje, że spośród tych konsumentów, których raporty ulegną poprawie, dwie na trzy osoby będą mieć ocenę kredytową plasującą się w segmentach kredytów reprezentujących prawie najniższe ryzyko lub w segmentach wyższych kredytów. Stowarzyszenie bankowców hipotecznych przewiduje, że wartość zaciąganych kredytów na zakup domu osiągnie w 2017 roku bilion dolarów po raz pierwszy od 2007 roku, pomimo iż główny ekonomista stowarzyszenia spodziewa się podniesienia przez rezerwę federalną stopy procentowej już w przyszłym miesiącu. Mortgage Bankers Association oczekuje w przyszłym roku 11% wzrostu liczby zaciąganych kredytów, jednak z powodu spadku liczby refinansowań może nastąpić spadek ogólnej liczby kredytów hipotecznych. Według najnowszego wskaźnika nastroju wobec zakupów domów w Fannie Mae, Amerykanie coraz mniej optymistycznie patrzyli na gospodarkę w tygodniach poprzedzających wybory. Zgodnie ze wskaźnikiem z października, optymizm konsumentów spadł ponownie po osiągnięciu w lipcu rekordowego poziomu. Był to trzeci miesiąc z rzędu, w którym nastąpił spadek wskaźnika mierzącego obecnie odczucia konsumentów i ich oczekiwania wobec warunków rynku nieruchomości. Wiceprezes i główny ekonomista Fannie Mae, Doug Duncan, stwierdził, że spadająca liczba odzwierciedla to, co nazywa, cytuję, zwiększoną niepewnością, z którą obecnie zmagają się konsumenci. Koniec cytatu. Freddie Mac tworzy podstawy dla przyszłych doświadczeń związanych z zakupem domu, które wyeliminują tradycyjny proces wyceny. Teletonista zajmujący się nieruchomościami Kenneth Harney donosi, że Freddie Mac przygotowuje się do zlikwidowania wycen dotyczących niektórych wniosków kredytowych na zakup domu. Zamiast tego firma będzie posługiwać się alternatywnym systemem wyceny, który polega słowami Harneya na komputerach, dużej ilości danych i zaawansowanych analizach. Freddie Mac informuje, że może rozpocząć realizację bezwycenowej koncepcji już wiosną przyszłego roku. System ten ma obniżyć koszty dla konsumentów i skrócić czas oczekiwania. Na zamknięcie transakcji. Krytycy twierdzą jednak, że wyeliminowanie wycen przeprowadzanych przez przeszkolonych specjalistów może w przyszłości narazić Freddie Mac na znaczne straty z tytułu niewywiązywania się kredytobiorców ze zobowiązań płatniczych. Rynek baby boomersów kwitnie. Krajowe stowarzyszenie budowniczych domów donosi, że jego najnowszy wskaźnik rynku nieruchomości jednorodzinnych 55 wzrósł o dwa punkty w trzecim kwartale w porównaniu do drugiego kwartału. Dziesiąty kwartał z rzędu wskaźnik jest powyżej progu rentowności, co oznacza, że więcej budowniczych raczej uważa warunki za dobre niż złe. Odrębny wskaźnik National Association of Home Builders, śledzący rynek budynków wielorodzinnych, wzrósł o 1 punkt w trzecim kwartale, ale pozostaje tuż poniżej granicy rentowności.